Niech Pan błogosławi ten kwadras. Zawołajcie jeszcze ze mną, żeby więcej Boga Świętego było. Tu, pośród was, w tej wspólnocie, piękna no mozaika. Tu z przodu diecezjalni, łuków, kapucyni, oblaci. Wiedzcie o tym, że Kościół nie tylko księża. Kościół to jest lud który w jaki sposób został zachwycony przez Ducha Świętego osobą Jezusa Chrystusa. Nie o własnych siłach. Nieraz mnie pytają, a jak gadasz, jak gadasz świadectwo, bo nieraz mówię, to jak to, żeś tego zmartwychwstałego spotkał? Te 40 lata temu. Mówię, bo on go pragnął. Pan przychodzi do serc spragnionych. Słowo Boże mówi Jak łania, Pragnie wody ze strumieni. Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boga Żywego. Wiem, że wielu z Was ma to egzystencjalne doświadczenie. Twój Michał tak mnie prowokuje teraz. Zastanawiam się dlaczego go tu przynieśliście. Spróbuję odpowiedzieć. Pozdrawiam Was wszystkich. Skoro jest mi tu dany kwadrans, być to się cieszę i rozkoszą moją jest. Chociaż mi się teraz wyświetla taka przykra sytuacja. Tu na tej ziemi jestem gdzieś około roku. Usiłuję ją kochać, a na ludzi patrzeć, skądkolwiek są, jak na moje braty i siostry. Często jej mówię, nie wpatrujcie się w księdza, bo was może zawieść. Raczej się wpatrujcie w Jezusa, Chrystusa. Teraz ochotę mam przesunąć ten krzyż, żeby tak się w nie wpatrywali i nie mówili A? Oczy ma przymknięte, A? Te ręce tak trzymał. Jestem? Oczywiście. A? Taki smutny był. Mam ochotę nieraz przesunąć ten krzyż, taki duży. Ja i wy wpatrujemy się w jedynego. Imię jego jest? Jakie jest jego imię? No, jak z takim przekonaniem będziecie mówić, to akurat wam uwierzą. Szczególnie młodzi Wam uwierzą. Tyle. Dla kogo tu jesteście? Dla Jezusa. Mizernie, bez przekonania. Nie macie nie pewności. Dla kogo tu jesteście? Dla Jezusa. Przyszliście sami z własnej woli, czy On was pociągnął? On marzy mi się, marzycie, jak mi się marzy. Że pod trzeci rano ludzie ustali pod kościołem w kolu i mówili Otwieraj Karolina, bo my nie możemy wytrzymać. No co ten Łukaszek, patrzysz? Toż to o to chodzi? I taka przykra ilustracja mi się wyświetla kiedyś gdzieś tam, jeszcze w czasach katolickich, śląskich, gdzieś wołali teraz na pielgrzymki. Jak autobus księdza robią i jadą. A to do Medjugorje, a to do Rzymu, a to tam, a to mam. To nieraz nie ma księdza na pokładzie, nie? I mówią, ten raz mi zadzwonili. Ale jedna piętrzynka była straszna. Wkurzyło to. Byłem z zbulwersowany. Nie powiem, kto mi tak mu nadawał. Program jest śniadanie, czas wolny, zwiedzanie, zgadza się? Muzea i msza też była. I jedno, co się powtarzało, to ten szedł to ojciec, tak szybko. Krótko tam powiedz. Co myślę ludzie Toż on i ona w ogóle nie mają wiary to może mówię sobie skrócicie te wasze śniebanka. to może sobie skrócicie te wasze zwiedzania muzea byłem wściekły gorliwość o dom twój pożera mnie mówi Pan Może może sobie skrócicie te wasze picie wina z Italii nie, msze, krótko, szybko Kazanie, krótko. Oni nawet nie są przekonani, jakie skarby noszą. Kogo mają? Nawet wiele dzieci bożych, jeszcze tu przychodzących, nie tylko tu, mają z tym problem. Jesteście świadomi, kogo wy posiadacie? Chodzi, te teksty dzisiejsze biblijne, przez tydzień się wczytuję. Otworzyłem sobie Biblię w mojej kaplicy, na moim biurku, w samochodzie i tu. I pytam Jezu, co chcesz przekazać w godzinie 12 z minutami. Bo przyszliśmy tu do Ciebie. Chlubimy się, że my są Twoje ucznie. A Ty profesor. Jedyny, który nigdy nic nie z nią odwołał, który powiedział jestem prawda. Ja jestem życiem. Ja daję życie wieczne. Nie jakieś tam resztki. Chodzi za mną inna obietnica biblijna, bo dzielę się tym, czym żyję. Bo tylko to ma sens. Nie mogę Wam przekazywać nic, czego nie doświadczam, co nie jest sprawdzone, jakby. Mam dość tego. Słowo Boże mówi. Ludzie tu nie razem mówią: Oj, że 30 lat się mogli, chłopie. Kobiety nie wiadomo. A moje włóki nie chodzą do kościoła. Biznes, interes, Warszawa. Zgadza się? Nic. prośby pisze i też nic. Czy to znaczy, że... A wy tu przyszliście dla Jezusa, czy żeby wam problemy rozwiązywały? Żeby jakoś pracę załatwić, kredyty spłacić? Przyszliście pchani tym przekonaniu Nawet pośród kryzysu. Że w Eucharystii jest Pan. Obudziliście, obudziliście się rano i mówicie, Jezus przyjdzie od was Będę się nim rozkoszywać. Przeżyję tu obecnie Jego czwartek, Jego mękę, Jego zmartwychwstanie. Macie to w sercu. To was nakręca? Czy mówicie, przyjdę, poproszę tam, żeby załatwić jakąś sprawę. Ludzie nie przychodzą do Jezusa, do Boga i Załatw mi to, załatw tamto, żeby dzieci się poprawiły, żeby chłodnie pił. Załatw mi żeby była robota. Załatw mi, żeby moja córka znalazła dobrego męża. Oni siedzą i to rozkazują. Zrób to, zrób to, zrób to, zrób tamto. Jest tak, czy nie jest? Jest, czy nie jest? Jest. Czy to znaczy, że mamy nie prosić? Nie. To Jezusa też ludzie przychodzili z problemami. A to ślepy, a to a to trędowaty. A to młody przychodzi i mówi, Panie, życie, chcę chce wygrać. Co ja mam robić? Jezus mówi, nic już nie robi. Bądź ze mną. Sprzedaj te tej twojej fortuny. Która tylko dla Ciebie jest problemem? I Cię demon, wkręcił Cię demon, a moc nie tu. Przebałe, Dzisiejszego czytania. Wkręcił Cię. Trzeba być miał kasę? Ja będziesz miał pieniądze, Władzę, to będziesz kimś. Jak demon chce człowieka zniszczyć i Was, to Wam wmówi. On jest pieruńsko-inteligentny. Wmówi Wam. I tu dzisiaj Pan nas ostrzega nie się sobie wmówić. Waszym Bogiem jest ani praca, ani rodzina, ani przyjaciel, ani ksiądz, ani pieniądze, ani praca. To nie jest wasz. To są. Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz. miał Bogów, Kto jest waszym Bogiem? Wasz kochany Duchawek. No Do czego go przynieśliście? Jesteście przekonani jako rodzice? Wy ze wspólnoty cygartów i love you. Dziękuję za dzień skupienia w Ukowie przed dwoma tygodniami. Cudownie. Przynieśliście, dlaczego Michałka przynieśliście? Co jest motywem waszego serca? Co jest motywem waszego serca? Wiem, co mówię. Przynieśliście Go. Zakładam. Jesteście przekonani, że związując go z Jezusem we wspólnocie Kościoła, Michałek wygra życie. I osiągniecie Nie Nieraz jesteście zbulwersowani. Wyjeżdżacie na ten zachód. ja też tam raz bywałem i mówicie kościoły puste. W Niemczech sprzedają 1300 kościołów. Trzy tygodnie temu ja do Zmęczegorie zatrzymaliśmy się w jednym. Czterech kapłanów i trzech ludzi namszy. Średnia wieku lat 80. Puste kościoły. I są zbulwersowani. I nie mają pomysłu. Czy nie nadszedł czas, żeby zacząć wychodzić i odzyskiwać ludzi? Mówię to sobie też. Też to próbuję robić, nie żeby się chwalić, ale trzeba wiedzieć rzeczywistość. Siedziałem teraz dwa dni u psychologów to było sympol. I mówią w wielkich miastach, średnia wieków kościoła 60, powyżej 60 pusty. Resztki. Gdzie jest łodzież? ale koniec narzekania. Ale jeżeli mówimy, to nie dlatego, żeby krytykować. Pan powiedział, nawet jak już nikogo nie będzie, to kamienie będą wołać, to sanda, dlatego jesteśmy ludźmi nadziei. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Lepsza nieraz, choć wszystkie świece są piękne. Ale nieraz jedna daje więcej światła niż dziesięć kopcących. Zgadza się? Zgadza się. Ksiądz potwierdza. Przenieśliście Michałka do was teraz mówię w imieniu Pana. Tak ów, Jeżeli nie, to spadam stąd. Bo macie przekonanie, że tylko z Bogiem Jego życie będzie pełne sensu i znaczenia. Jezus kiedyś na piękny rzekł. Ja przyszedłem. Słyszycie? Przyszedłem. Abyście życie mieli. I mieli je w pełni. I mieli je w obfitości. Nie kiedyś tam. Czy tutaj od ręka ksiądz Piąc z Warszawy, taki cudowy, już pasarz akademicki kiedyś i mówi, był tu kiedyś na naszych festiwalach życia, jakby co tu w, kodzie, w Mówi, chłopak mówi, o, bo to tak nie rozmyślał. Straszne rzeczy demon robi w mózgach, nawet chrześcijan. Jak się zwiążę z tym Twoim Bogiem, to wyśmiał smutne życie. Żadnych radości. Popatrz na tych, co mają gdzieś, na tych bogaczy, w cudzysłowie. Bibając na wszystko. Koga się stąd, planuje z z dziesiątą. Popatrz na tego. Pana Boga ma gdzieś. Ja mieszkałem w Kadylicach przez 30 lat, w centrum, na przykład dyskoteki. Dzieci Boże, młodzież cudowna. Patrzyłem na nich, stałem na ulicy, gadałem do rana, coś wiem o tym. Zawsze mnie ciągnęło do ludzi. I do ulicy. I wracali o czwarty rano z największej dyskoteki, trzy tysiące młodzieży. Ledwie żyli. Niektórzy kopali kosze. Stałem na wim płaszczu, aż tyś Boże! A Boże! Szczęście Boże! Przecież ich nie było potem w kościołach. Spali, odpoczywali. Czyż nie? Bądźmy realiści. Trzeba ich odzyskiwać. A nieraz patrzą na chrześcijan. Tacy smutni. Tacy jakby nie wiedzieli, co posiadali. Czy wy wiecie, co my posiadamy? Życie wieczne. Jezus nie przyszedł, żeby jakieś rady nam dawać. Jedna pani ojca, takiego cudownego rekreucjonistę, Augustynowicza z Krakowa, Zaczepiała i mówi, ksiądz, da radę jak bo chłop Ksiądz da radę. Mądry ksiądz odpowiada, droga pani, nie ma rady, jak chłop To trzeba nowego życia. To trzeba nowej nadziei. Ja 30 lat żyłem w świecie biorących narkotyki. Pijących, zapijających się na śmierć. Paru młodych, odprowadziłem i chciała na cmentarz. Wszyscy opszczeni. Obierzmowani. Coś się wydarzyło. Czyżby Bóg nie istniał? Czyżby Chrystus nie stwarzał na nowo? Coś nie funkcjonowało. Patrzyłem na innych. Mówię do dziś na raz starszym paniom, Co wy takie smutne? A ojcze, monotonia. Człowiek w tej samotności. Czujemy się takie stary już do niczego. Nawet do młodych już nie ujdziemy, bo my takie stary krzycze raz do nich, jak ty jak jest stary, co wy wygadujecie? Bo to świat tak gada, Bóg tak nie mówi o Skąd takie myśli w wasze sercach? To jest propaganda demona, jakie stary, jakie bezużyteczne, mógłbym wam tu 10 ilustracji dawać pięknych. Pamiętam rekolekcje w Warszawie przed laty u wszystkich świętych. Byłem z moją wspólnotą, dobrego pasterza, wygłosiliśmy Słowo Boże w tym Kościele Wszystkich Świętych za Pałacem Kultury. Czuję, że Pan mówi po Eucharystii nakładać ręce i się modlić nad ludźmi. Co Ty masz właśnie w niedzielę? Ludzie mają problemy. Jak nie tu, to będą do wróżek chodzić, do magów, do psychologów, do terapeutów. W Polsce 5% Polaków korzysta non stop z psychologów. 34% kobiet ma pierwsze objawy depresji 24% tak podają ostatnie dane mężczyzn ma pierwsze objawy depresji i 15% młodzieży ma objawy depresji a świat taki kolorowy 300 programów ludzie robią grilla, jeżdżą tu co się dzieje? gdzie jest ta choroba? patrzą nawet na nas katolików co na dzisiaj Jezus prowokuje w tym opowiadaniu o Łazarzu? Nie da się wszystkiego rozpracować, bo by można trzy godziny nadawać. Pan mówi, nie musi nic z umarłych przychodzić, a ludzie nas tak gadają. Mam setki dowodów na to własnym życiu. Mówię kiedyś w zykach, to taka wioska koło woźni sztąskich. Pani smutna, widzę, pani coś, a smutna leczę szarcie. A mówię, pewnie zmarł ktoś. A mąż zmarł. Wziąłem ją w ramiona, rozpłakała się kobieta. I mówię tak, popatrz mi prosto w oczy. I mówię, twój mąż żyje. Ja żyje? Mówię, żyje. Ja. Gdyby tak, to ojcze przyszedł i nam o tym powiedział. Mówię, przyszedł tak jeden, przyszedł ten jedyny, ten najpiękniejszy z Marii Dziewicy. Przyszedł, żeby nam przynieść nadzieję. Przyszedł i dał dowód miłości Aż do bólu do te kropli krwi Żeby do głowy nie przyszło Że jesteś nikim Mimo, że masz 80 lat Żeś ty księżniczka, żeś ty hrabina Żeś ty królewna Kobieta płakała i płakała I czułam, że nas uzdrawiana Bo świat jej wmówił Bo świat jej wmówił I mówię To ciało twojego męża ono już nie, nie, nie dało rady i się skończyło. Ale on żyje. Był wierzący Ojcze, był! My do Kościoła zawsze i różańcy. I nagle zobaczyłem, że czegoś nam brak. I do dziś to odkrywam. Ja kiedyś też Biblii nie czytałem codziennie. My możemy praktykować. Apostoł Paweł powie, musicie odmieniać myślenie. Pytałem ludzi, Mateusz Świadkiem, Godzinę temu tu stał z Czy pamiętacie dzisiejsze czytania biblijne? 99% ludzi dawało znaki: Nie, już nic nie pamiętamy. Wy pamiętacie księgę Amosa? Dzisiaj czytamy. Pamiętacie listoty Mateusza, co tu teraz czytał tym młodym? Pamiętacie słowo, słowo? Nie. Pamiętacie Ewangelię? Trochę tak, nie? Co zrobić? Co zrobić? Proste, daję Wam, odpowiadam jak wrócicie do domu te, teraz. Do domu. Czy wy tam dojedziecie do swojej miejsca wspólną, na życzenie, skądkolwiek jesteście? Parafianie, pielgrzymi. I kto tam jeszcze? Co? Kochamy, cudownie? Znajdźcie, weźcie Biblię. Nie? Połóżcie ją w jakimś pięknym miejscu. Nie wstydźcie się. Kto się nie wstydzi przed ludźmi, Jezus mówi, to ja się będę wstydzić. Przed Ojcem moim niebieskim. się macie wstydzić. Wy macie być dumni, żeście są chrześcijanie, że jesteście wyznawcami żyjącego i zmartwychwstałego, a nie trupów. Że jesteście wyznawcami tego, który wam daje życie wieczne, który zwyciężył śmierć, pokonał demona, który przyszedł stoczyć bitwę o człowieka zbliża się Boże Narodzenie bydełko kuska Jezus jak się rodzi pewnie piękny, staje. ale nie pamię pamiętajcie że w Ewangelii Łukasza przy Narodzeniu pojawiły się wojska anielskie w tak cudownej Apokalipsie gdzie Jezus na koniu jako wódz, Jezus mówił do ludzi to Ludzie zapominali o wszystkim i nie mówili pięknie, gada, ładnie, kazania mówi. Co ludzie mówili? Ten to ma władzę. Ten to ma władzę. On mówi jako ten, który ma władzę. Takiego Boga mamy. Wielu naszych ludzi nie zna Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi: 37. Psalm, werset 5. Rozkoszuj się Panu. A On spełni na Twego serca. Może to jest droga. Może Bóg razem nie wysłuchuje naszych prośb, wołań. Jak Bóg mówi, wy nie otrzymujecie, bo się po prostu źle modlicie. Słowo Boże nas naprostowuje. I mówi, raduj się w Panu. On wie, że masz potrzeby. Pieniądze, jedzenie, mieszkanie, kredyty, zdrowie, dzieci, budowa. Bóg wie. Ty się nim raduj. Rozkoszuj się nim, zaryzykujcie bardziej. Zamiast prosić, tylko przepraszać, dziękować, powiedzcie Panu od czasu do czasu: jesteś nadzieją. Jesteś najpiękniejszy z ludzkich. Jesteś wiecznością. Jesteś zwycięzcą. Pokonałeś śmierć. Jesteś sensem mego życia. Jesteś wszystkim, kiedy tak mówicie do wody. Jego serce mięknie i czyną się znaki cuda w życiu. Obserwuję to wszędzie. Sam gdzieś przed latami mnie zachęcili na tą drogę. Pan wie, że musimy jeść. Pan wie, że za chwilę, za pół godziny wyjdziecie z tej świątyni do swoich zajęć, trudów, do, do historii swego życia, radości, bólu, stresu, depresji. Bóg to wie. Zmęczenia. Swych. On to wszystko wie. Wy, zakochani, kończę. Wy zakochani, czy to mały Michałek musi ci mówić, że go coś boli, brzesz, siusiu, obdarz. Czy ty nie wyczytasz z jego twarzy jako mama, jako tata? Wyczytujesz, bo kochasz, czyż tak nie jest, czyż życie tak nie funkcjonuje? Czy kiedy tu stajemy przed Panem, czyż Bóg nie wie o naszych chorobach, trudach, lękach, co ludzie powiedzą, mnie też teraz mężczyzn? Bóg to wie, rozkoszujcie się przez te minuty jeszcze i nie gońcie tak. Co my mamy ważniejszego niedzielę? Rozkoszujcie się Panem, a On spełni pragnienia serca naszego. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Przyjdź Święty, nie. słowo Pana pracuje w nas i daje nam przekonanie, że malc Chrystusa to my mamy wszystko. I.. Przez Michała Ankaniała odpędź demony, które chcą nam odebrać wiarę i nadzieję. Amen.